Dzień pierwszy. To nie był najlepszy dzień. Przynajmniej na to wyglądało. Jedyne, czym mógłbym się pochwalić, to tym, że moje ciśnienie jest w normie, a zęby są całe. Ale jak to mówią, liczą się małe sukcesy. Parapet jest zimne, a październikowe powietrze wdziera się szczelinami okna jak nieproszony gość. Ciotka, za którą nie przepadamy, bo szczypie nas po policzkach. Zupełnie jak katar. Jak już się pojawi, to zostaje na dłużej niż nam się wydaje. Szyby zasłonięte są ciężkimi roletami, jednak ja i tak wychwytuję refleksy księżyca na szkle. To jest tak, że nie przeszkadzają szczególnie, po prostu są czymś, co trzeba zignorować, kiedy próbuje się powrócić do pisania. Wydawać by się mogło, że w stanie, w którym nie postawiło się żadnej niezbędnej kropki od tak dawna, uderzenie w klawisze będzie przyjemnością. Tak naprawdę jest mordęgą, karą za wszystkie te dni, które pozbawione były Grefomańskiego bełkotu. Każdy wyraz okazuje się trudniejszy od poprzedniego, a myśli niezbornie błądzą gdzieś zupełnie indziej. Moment, czy na pewno zamknąłem drzwi od mieszkania? Ach, chyba tak, w końcu nie wychodziłem dzisiaj nigdzie. Księżyc wisi niską, dłym światłem doświetlając prześwietlone, latarnianym żarem kontury i kontuary kamienicy i kamiennych pomieszczeń. Cegła chłoni je łapczywie, pozwalając, by wejściowe drzwi mojego mieszkania szczęknęły głośno zamkiem. Czyli jednak nie zamknąłem, musiałem zapomnieć. Moja pamięć ostatnimi dniami nie jest już tak lotna i rześka, jak była kiedyś. Pokusiłbym się nawet, by napisać, a w zasadzie powiedzieć że przestaje powoli istnieć, ale nie pamiętam, czy to prawda. Jedyne, co liczy się w tej chwili, to wymyślony w głowie świat, w którym widzę, jak przez mgłę. Widzę to wszystko. Kiedyś tak nie było, wizje były wyraziste, ostre jak chirurgiczna stal skalpela zatapiającego się w skórze, jaskrawe jak pole zboża latem. Chmury przepływają gdzieś niewysoko, nie wadząc nikomu. Podejrzliwie biała, ale może to tylko ja podstęp. Wiatr wkrada się w uchylone drzwi stodoły, kiedy ja leżę na stogu siana, a jego zapach przyprawia mnie o kichnięcie i zawrót głowy. Patrząc w górę, nie widzę nieba, ale przecież to nie znaczy, że go nie ma. Jest. Gdzieś tam, bardzo daleko ponad moim ciałem i istnieje. Tylko, że mnie nie ma. Nie ma mojego ja, które zajmowało się tym, czym ja staram się teraz zająć. Szukam tego czegoś, co zginęło miesiące temu, a może lata. Może nigdy tego nie było, ale nie dowiem się, dopóki tego nie znajdę. Ktoś mógłby zakrzyknąć Eureka. Mamy to. I to pewnie byłaby prawda, choć nie moja. Strop wiruje ponad mną, a ja przepływam przez kolejne sucheść bła... Ona i niknę pod powierzchnią blado złotego środka. Wytam się szczebla drabiny, tak jak w moje płucach chwytają oddech po morderczej próbie. Wspinam się krok po kroku, a drewno trzeszczy pod moimi bosymi stopami. James cicho pomrukuje w pogardzie, nieprzygotowany na tak karkułomne wyczyny. Wydam kolejny szczebel, który jęczy jeszcze głośniej, a cała konstrukcja waha się niebywale, jakby za chwilę miała wyrwać się i zerwać do lotu. Ja jednak trzymam ją kurczowo na tyle, na ile pozwala mi siła moich palców, a te stukają zawzięcie w klawiaturę, która nieustannie i boleśnie przypomina mi o tym, że parapet wciąż jest zimny. Umykam jednak na chwilę, bo to moje dłonie otaczają belkę stropu z do I lada moment, jestem na szczycie, stąpam dziesiątki metrów ponad powierzchnią siana, na którym jeszcze przed chwilą dryfowałem. Zupełnie jak mój umysł, który na chłodnych wodach oddala się w sobie tylko znanym kierunku, przeskakując skry kry na kre, czekając aż nadarzy się okazja, by wychynąć na stały ląd. Tutaj jestem tym, kim chcę być. Wolnym człowiekiem. Rozkładam ramiona, by złapać równowagę, która szybciej niż mój umysł ucieka niezauważona. Robię jeden krok, a za nim kolejny, bo przecież to ten pierwszy jest najtrudniejszy, a po nim... No, już nie warto przestawać. Pre naprzód, chociaż właściwie nie ma sensu tam iść. Tam jest tylko przecież ciemność, niedoświetlonej blaskiem księżyca i latarni. Ciemność. Ale jest tam też lato. I woń i świeżego siana. Tam jest zimna cegła ściana, ale także samotna chmurka, która umyka szczelinami stodoły. Docieram do krańca belki z tropu, który trzyma się za pomocą praw fizyki i imaginacji. Pod jest tylko drewno, beton i stare narzędzia. Belka dłużej nie trzyma mojego ciężaru, a to zadanie spada na grawitację. Spada, zupełnie jak ja. Dzień drugi. Chory myśli w mojej chorej głowie. Krokodyl szczęka zębami wraz z zamkiem drzwi, które reguluje tak jak każdego wieczoru. Krzywe i zmienione twarze szczerzą się do mnie ze swojego lustra, a nierealne kształty wpełzają pod moją czaszkę w refleksach okna na drugim piętrze. Ściany obłażą z farby, która zwija się suchymi rulonami pod czerwonym dywanem w godzinę. Światła mrugają miarowo, wydając z siebie cichy trzask za każdym razem, gdy gasną i zapalają się ponownie, gdy gasną i zapalają się ponownie, gdy gasną i zapalają się ponownie. Nie wiem, gdzie jestem, ale mogę cię zapewnić, że nie spodobało być się tutaj. Mam nawet pewne podejrzenie, dlaczego się tutaj znalazłem. Mogę również zgadywać, gdzie jest ów pokój zniszczony i zdegenerowany. Miejsce, w którym każde odbicie jest z krzywego zwierciadła. Brakuje tylko klaunów, ale przecież nikt ich nie lubi. Kto kocha coś, co jest martwe w środku? Coś, co nie może istnieć w realnym świecie bez magicznych wróżek i bajki na dobranoc? Kiedyś byłem pewny, że aby znaleźć sens życia, należy dobrze się go naszukać, pracować nad sobą i starać się być dobrym, a karma w końcu się odwróci, szczęście uśmiechnie chmury, przegoni słońce. Tak się składa, drogi słuchaczu, że to gówno prawda. Na tym świecie pełnym wojny i bezprawia, śmierci bez przyczyny i głodu bez powodu nie ma sensu. I o zdrowych zmysłach na pewno nie powinien go szukać, bo przecież może się okazać, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie ucieczka. <śmiech> Ale czy to nie byłoby ironiczne? Biegać, żyć pełną piersią, mając gdzieś z tyłu czaszki czające się demony, ból, nienawiść, śmierć, tylko czyhającą, by odebrać Bogu ducha winne istnienie. By odkryć, że sensem istnienia jest wspomniana śmierć. Z pewnością. Wielu krzywo by spojrzało na podobne prawidła, wielu przeszło setki lat temu skazałoby na spalenie żywcem czy nabicie na pal. W dzisiejszych jednak czasach pojęcia prawdy własnej i dozwolonej zupełnie się rozmywają. Teraz każdy może wmówić prawdę. Przecież to nie kłamstwo, jeżeli się w nie wierzy. Podobnie spokojem, w którym się znajduję. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie może być realne, a że nawet nie powinien być. Nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby w nim spędzić nawet minuty dłużej niż by musiał. To niestety, drogi słuchaczu, moja chora głowa, w której kłębią się chore myśli. Krokodyl szczęka zębami wraz z zamkniętymi drzwi, które rykuluje jak każdego wieczoru, a zniekształcone i drapieżne twarze wychylają się z luster, by dotknąć moich ust. Zimny dreszcz przebiega po moich plecach. Domykam więc szczelnie okno w kuchni, żeby się bardziej nie przeziębić. Uderzam ramieniem we framugę w nagłym przypływie niemocy. Staram się chwycić szafy, by odzyskać równowagę, jednak jedyne co trafiam to sucha i chuda dłoń w lustrze. Patrzę na siebie w lustrze, jak nieco chwiejnym krokiem ruszam z powrotem do pokoju. Czy na Pewno przykręciłem zamek? Po tej stronie nie ma drzwi. Jest tylko uszcząca się płatami farba, nieszczelne okno i zimny parapet. Dzień trzeci. Zimno przenikający szpik kości, kiedy dłonie dotykają szorstkiego dachu. Panorama rozciąga się na wiele kilometrów przed nią i iluminacja w pełnej swojej grasie. W oddali trzeszczą gdzieś tory zgrzyt metalu, które przyszywa zalegającą w powietrzu ciszę. Całą mroku okrywa ją delikatnie swoim miękkim kocem, gdy wzrokiem próbuje przedrzeć się przez otulinę etykiety na butelce klasycznego cydru. Smak sfermentowanych owoców zalega na ich języku cienką warstwą, gdy... Połyka własne łzy, jakby chroniąc się przed ich koryczą. Przed nią martwe i matowe niebo. Ziemskie światła są w końcu zbyt silne, by gwiazdy mogły zabłysnąć w pełni swojej krasy. Po i lewej wejście do opustoszałego budynku, który bardziej przywodzi na myśl Kinga i mgłę, niż Jane Austen w swoich brytyjskich sukniach. Po prawej natomiast 30 metrów w dół. To zaskakujące, jak wiele rzeczy może przyjść człowiekowi do głowy w czasie mniej niż kilku sekund upadku. To właśnie w tym momencie, nie przed samym uderzeniem o ziemię, rozwiązują się wszystkie nasze problemy. Bo widzisz, drogi słuchaczu, tu nie chodzi o sam akt, sama zagładę, tylko o drogę do niego. To podczas niej dowiadujemy się, że doczesne problemy wcale nie są tak ogromne, jak nam się początkowo wydawało. W końcu... Teraz mamy większe zmartwienia na głowie niż kolejna pała z matematyki. Jednym z takich większych i nieco bardziej uciążliwych problemów jest nasza czaszka i beton. Śmieszne? No niekoniecznie. Gdy chmury wreszcie rozstępują się pod naworem blasku księżyca, orientujemy się, że nasza bohaterka jest tutaj zupełnie sama. Krawędź budynku nie istnieje, ale w jej głowie czają się demony o wiele gorsze niż... Sama śmierć. Rzeczy straszniejsze niż rozpadający się ośmiopiętrowiec. Dziewczyna orientuje się bowiem, że jej największym problemem nie jest otaczający ją świat, tylko ona sama. Przynajmniej tak jej się wydaje, gdy spoczywa oparta o zniszczony komin byłych zakładów skórzanych, popijając coraz chłodniejszy cydr. Czy wydaje Ci się, drogi słuchaczu, że rozwiązaniem jej problemów jest ucieczka? Czy kiedykolwiek była ona rozwiązaniem. Przecież doświadczony życiem wiesz dobrze, że jedynie zmierzenie się z problemem, rozłożenie go na czynniki pierwsze, muzolne brnięcie w coraz to większe bagno może zaowocować jego rozwiązaniem. Jednak rozwiązania nie istnieją w świecie, który nie istnieje. Tam jest tylko ból, męka i znudzenie. Nie wstaje dzisiaj. Nie ma po co. Nie muszę tego robić, przecież to i tak nie ma sensu. Nie warto próbować. Gdyby jednak bohaterka naszej dzisiejszej opowieści nie żyła w wyimaginowanym świecie bez prawdy i porządku, logiki jasnego myślenia i pozytywnego nastawienia, wiedziałaby, jak proste rozwiązanie nasuwa się praktycznie samo. Zamiast usuwać siebie, krok po kroku, kawałek po kawałku, wystarczy usunąć nie. Nie. Płód staje się na tle dojmujący, że mięśnie sztywnieją, a ubranie robi się wilgotne. Aura nie sprzyja długim posiedzeniom, 30 metrów nad ziemią. Proszę ci jednak, drugi słuchaczu, wytrzymaj jeszcze trochę. Zbijamy się bowiem na swoich skrzydłach nieco wyżej, ponad smutek i roztargnienie naszej bohaterki. Kołujemy wokół opustoszałego budynku, wirujemy nad jego dachem i przyglądając się kolejnym poczynaniom dziewczyny, Orientujemy się, że w tle dworcowy zegar wybija dwunastą, a my po prostu ostatni rzucamy okiem na panoramę martwego miasta, w którym wszelki ruch zamiera wraz z zachodem słońca. Ludzie chowają się do swoich domów, poszukują łazy spokoju, której nie dane im było znaleźć za dnia. Zapijają swoje zmartwienia, ignorują pociechy, proszące o odrobinę uwagi i ciepła, zabijając w nich resztki niewinności swoim pasem. Dziewczyna nieopatrznie trąca pustą już butelkę cydlu ręką, a ta toczy się jak na zwolnionym filmie. Klatka po klatce obserwujemy malujące się na twarzy bohaterki zdziwienie. Próbuje ją chwycić zanim ta spadnie w dół. Na klęczkach sięga po szkło, na którym odbija się całe miasto, jej własna twarz. Krawędź dachu usuwa się w czerń 30 metrów niżej, a dźwięk pękającego betonu niesie się martwym echem po pustym mieście.